Słuchajcie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Ja się nazywam Kamil Mazur, a wraz ze mną jest, a niedługo będą. Yy, Michał Chowełka, będzie z nami jeszcze Mateusz Gasiński, a audycję realizuje Justyna Bulanda. Nasz, no, no, wiadomość. Przechodzimy do newsów. Od razu, pierwsze co, mamy dwie rzeczy, które się dzieją na świecie w tym momencie. Znaczy, działy się w zasadzie. Yy, pierwsza z nich to Pax East. Amerykach, Ameryka? a druga z nich to Game Developer, tak? To się nazywa GDC. GDC. GDC. Jak się rozwija z GDC? Kamil, powiedz mi. Ja nigdy nie wiem z tymi skrótami. Tak samo jak zawsze z tymi rozdawaniem nagród, ten VGA i oni zmieniają co roku nazwę, więc ja się gubię. No dobra, to może zacznijmy od tego GDC, skoro już o nim wspomnieliśmy. To jest chyba impreza, na której się najwięcej nowych rzeczy pojawiło, mm -hmm. a najbardziej chyba wszystkich zaskoczyło Valve. Znowu będzie ta wirtualna, rozszerzona wirtualna rzeczywistość. Będzie rozszerzona rzeczywistość i tworzona przez HTC i co ciekawe w ogóle Valve przez długi czas zaprzeczało, że w ogóle będzie robiło swój... Virtual Headset, czy jak coś się tam nazywa. I to zawsze chyba przechodzimy do tego, że hejs się musi zgadzać, jak to zawsze. Zobaczyli, że Oculus połączył się z Facebookiem transwus i transfer i zbyt dużo pieniędzy na tym zarabiają. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Rzecz się nazywa HTC Vive. Vive? Vive i podobno po pierwszych testach jest lepsze od Oculus Rift'a. Zobaczymy jak to będzie, jak już będą jakieś takie testy publiczne bardziej. W ogóle z Oculus to to jest taki niefajna rzecz, że oni to stworzyli i to rzeczywiście było bardzo fajne technologie, ale w żaden sposób to nie rozwijają w ciągu dalszych. Jest tam było, że ta druga wersja deweloperska, ale nie ma nic więcej. To nie, nie, nie rusza do przodu z kopyta jak to z technologią IT bywa, że coś się później jest bach, bach, bach, coraz więcej, lepiej, więcej, taniej, a tu mamy no... To nie jest jeszcze dostępne dla każdego, rek ogólnie. No tak, a jeżeli jesteśmy już przy wirtualnej rzeczywistości, to Sony stwierdziło, że a też chce trochę. I pokazało kolejny swój jakby kolejną wersję projektu Morpheus, Brawie. która ma się pojawić na początku 2016 roku już do sprzedaży i ma działać tylko z, po prostu z rzeczami od Sony. Więc no. jestem ciekawy, czy to się przyjmie. Oculus Rift miał tą zaletę, że był dostępny jakby dla wszystkich. Walwowski sprzęt raczej będzie dostępny dla wszystkich gier steamowych. A, a Morfeusz Morpheus no będzie taki stricte dla sony. A propos sprzętu? Te mam dobrą do dla każdego, kto uwielbia pada od Xboxa. No, bo one są dla mnie najbardziej ergonomiczne, wiem, że tutaj Michał jest strasznym tym panem więc mnie tutaj będzie pewnie krytykował, ale nowy pad od Xboxa, na od Xboxa One, będzie niedługo przejściówka, będzie działał pod facetami. I Microsoft też powiedział, że wszystkie kolejne jego sprzęty zawsze będą kompatybilne z, z komputerami, więc ogromny plus na to, bo to już wysłużone. Pady, pady od Xboxa 360 już odchodzą teraz do lamusa. Ale są też jeszcze inne pady nowe. Jaki Ona. jest nowy pad? Nowy pad? No nowy pad. Nowy pad od tima No nie? oczywiście, że od tima od no, już, pokaz już pokazywali wcześniej... Już pokazywali, bo ja się zatrzymałem tak szczerze na newsach o tym, że on miał, nie miał gałek analogowych, tylko miał te takie touchpady dwa. I o, nadal nie ma. Nie ma, umarło. Znaczy nadal nie ma gałek. Nie ma gałek? <laughs> o, to zobaczymy, ciekawe. Yy, no, przedstawili tego pada, pada, po pierwszych testach ludzie mówią, że... Całkiem przyjemnie się na tym gra, y, ale to też zależy od, od typu gry. Jeżeli chodzi o FPS-y, to po chwili przyzwyczajenia podobno jest jak na myszce. Jak na myszce. Jeżeli nie będzie z... można grać na padzie jak na myszce, to będzie olbrzymi krok naprzód. To wtedy, wtedy będzie ten moment, że połączą serwery y, graczy PC-towych z graczami konsolowymi w FPS -y. i tak dalej. Nie wydaje wiecie. mi się, bo a, Steam w zasadzie Valve zapowiedziało, że y, ich pad nie będzie kompatybilny z konsolami. A. Także, no niby tak. Jeżeli chodzi o inne rzeczy od Valve'a jeszcze, mhm. Steam Link, czyli Steam Link. kolejny serwis, w zasadzie nie serwis, tylko kolejne urządzenie, które jakby działa na zasadzie streamingu. Sony ma swoje PlayStation Now. Y Steam już też wcześniej coś o tym... Jeszcze była... Jak się nazywało to coś? Y, OnLive chyba coś takiego było. Że streamujesz gry z jakichś serwerów do siebie. Nie musisz mieć dobrego kompa, tylko po prostu masz wszystko streamowane. Teraz Valve wymyśliło Steam Link, który będzie po prostu taką małą maszyną, którą kupujesz za jakieś tam powiedzmy 50 dolarów. I możesz streamować gry ze swojego kompa na, swojego, na swój telewizor. Nie musisz mieć wtedy mega mocnego kompa, bo to urządzenie jakby... No, pomóc tam pomagać. Pomóc, no rzeczywiście, tak jak on się już od kilku lat przewija cały czas i nikt tak do końca nie dopiął tego na ostatni guzik. Tam pamiętam, był jakiś ten japoński, ten na G. Nie chcę teraz słychać, miał tam, ten, ten, nazwę. Dla mnie największym teraz wiadomością, właśnie, też to jest to, że oni wypuszczą z usta dwójka z silnik. Bo to jest bardzo dobra wiadomość, bo... Half-Life 3 potwierdzony. Tak. <laughs> I, I want to believe <laughs> z half Ale tak, Source 2 silnik y będzie jakby dostępne do tworzenia za darmo. I to jest też dobra wiadomość, bo na Source 1 powstało ogromna ilość gier. Już nie mówię, gier, które ja przetraciłem bardzo dużo godzin. Właśnie Half-Life'a, Nie Cels, przetraciłeś, to, po prostu przekułeś je w coś ciekawszego. tak. Właśnie może. Zawsze moim marzeniem było wystąpienie ten, na, na jakichś sportowych rozgrywkach. Ale niestety nigdy się nie udało. Jesteś za słaby? Nie, nigdy nie miałem aż tak dużo czasu, żeby poświęcić. Jakieś tam inne priorytety życiowe były. No. Chociaż, aj, aj, aj. no. Kiedyś to jeszcze, jak ja byłem w młodszych latach, to nie było aż tak fajnie rozwinięte, jak jest w dzisiejszych czasach, że też uznawane za sport, kiedyś to było to po prostu, aj dzieciaku, graj, graj, graj, i nic więcej. No dużo się zmieniło, o tym porozmawiamy jeszcze Dzisiaj w, będzie. w dzisiejszej Dzisiaj będzie. na pewno dużo. Ja jeszcze przeskoczę teraz na chwilę na to PAX East, bo tam wydarzyło się coś, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja lubię grać w jak zapewne Ju wszyscy wiecie, bo ja się <laughs> tym chwalę. Y była konferencja Blizzarda, na której ujawniono bardzo dużo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o tą karciankę. Pierwsza z nich to pojawi się nowy dodatek, dodatek PvE, czyli nie będziemy tutaj mieć jakichś rzeczy związanych z grą przez sieć, tylko taką mini kampanię fabularną, ale podobną jak w poprzednim dodatku, czyli z klątwą na Xramas. Będzie 30 parę nowych kart, dodatek nazywa się Blackrock Mountain, dla ludzi, którzy grają w WoWa albo w inne Warcrafty, wszystko jest jasne co to jest. Yy, I co ciekawe, to się pojawi jakoś w kwietniu, a jeszcze druga rzecz, yy, która jest bardzo ciekawa, to to, że testowany jest Hearthstone na telefonach. Uh. No, Luz ma potencjał tak naprawdę te gra. Chociaż wiem, że ludzie z Androidem już sobie potrafią zainstalować na, <grym> na swoich telefonach Hardstone'a, ale też jest on testowany na y, iPad, na iPhone'y. Ja co na mnie się. bardzo cieszy. Może się uda. Ja też mogę powiedzieć, że propos jeszcze wawe co mówiliśmy, oni pokazali na targach te swoje Steamboxy. Tak to się nazywa? Nie, Steam Machine chyba. Steam Machine. Steam Machine. I w różnych cenach, w różnych tam kategoriach sprzętowych I muszę powiedzieć, że one bardzo ładne są, tak wizualnie, takie czerwone. Widać, że one takie agresywne są. I ceny też nie przerażają. tak. O, takie bardzo, najtańsze mi się podoba, 600, bardzo mi się podoba twoja profesjonalna opinia, że są ładne. Są ładne, no po prostu, co, co ja mogę o nim powiedzieć? No to są zwykłe takie, no, PC-ty pod Linux, ale z wyglądu są ładne. Wiadomo, że to jeszcze masz, w nie miał swój czas, ale są ładne, tanie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy. Czy tam Kamil jeszcze coś chce dodać? Nie, ja już mam... Ten. A nie, jeszcze chciałem powiedzieć, że też fajna wiadomość od Windowsa, że będzie ten cross crossbuy Xbox One z Windows 10. Czyli jak kupisz grę jakąś na Xboxa, to będziesz ją miał też na PC-cie za darmo. I to jest A dodatk... nawet z ekskluzjami tak będzie? A właśnie nie wiem. Oni na razie tego ogłosili i to w końcu nie będzie tak, że ludzie nie będą kupowali GTA 5, bo będą czekali, że wejdzie na PC Pececie. <śmiech> od razu kupią na konsolę. Ciekawy tak. jestem, ciekawy jestem jak to będzie. No to było na tyle, jeżeli chodzi o nasze newsy. I y za chwilę wracamy i będziemy rozmawiali z Michałem Dobrzyckim na temat eventów e-sportowych. No, czy... Masz Życia, z tej strony Mateusz Gasiński, który Cię dotarł właśnie. Ja zawsze lubię, jak Ty tak wchodzisz, tak wiesz, to od razu w nie, nie ma ten... A co się będziemy tutaj? Nie tańczysz, ten, od razu wchodzisz, ee... do no Gasiński tutaj, no, no, żeby no. Powiadom... Pani, po jakiej sprawie do mnie? I skoro już tak zaczynamy Konkretnie. z grubej rury, to jest z nami Michał Dobrzycki. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie który zajmował się niejednym eventem esportowym, sportowym nie organizował nie jeden event esportowy, sportowy a jako, że jeden z dużych eventów e-sportowych się nam zbliża, jaki on już jest? Intellect Stream Masters już za pasem. Więc trzeba trochę o nim tutaj porozmawiać, co tam się będzie działo powiedz nam. Może powiedzmy będzie... na początku czym to jest, bo nie każdy z naszych słuchaczy może wie, czym jest właśnie. E Intellect Stream Masters to są finały światowych e zmagań e-sportowych, e które się odbywają w tym roku w Polsce, w Katowicach. Poprzedzające imprezy to są imprezy na całym świecie od, od Ameryki Południowej przez Chiny, Koreę po Amerykę Północną kończymy u nas w Polsce w katowickim spotku właśnie z najlepszymi zespołami z całego świata. Ale To się są, dzieje, tak? to są się mistrzostwa dzieje. świata, takie powiedzmy oficjalne, bo też też czytałem, że w Łodzi mają być w tym roku mistrzostwa świata w, w grach i jestem ciekawy, jak to się ma do tego właśnie esl eventu. To jest trochę jak z boksem. Tych federacji jest kilkanaście na całym świecie i każdy, każda z nich twierdzi, że te ich mistrzostwa to są te jedyne najważniejsze. Natomiast no, nie ma co ukrywać, intelek Stream Masters przyciąga największą liczbę osób i najwięcej y, y, y, widzów y, ogląda właśnie event robiony przez ESL-a. Ale ja to też e... też mogę powiedzieć, że każdy, kto jak chociaż cokolwiek zaczną grać bardziej turniejowo, przez gry sieciowe, to prędzej czy później rozbił się właśnie ESL i to jest taki no, bazowy punkt, więc dla mnie te, te właśnie eventy, ten event, który się najbardziej teraz, wiem, prestiżowy. Nie? najbardziej prestiżowy, to jest taki, no mówię, a może być Polska mistrzem Polski. I jakie w ogóle gry w tym roku będziemy na EM-ie mogli zobaczyć? Jak co roku głównymi e, grami jest League of Legends i StarCraft 2. E, pojawia się oczywiście Counter-Strike, który chyba w zeszłym roku był po raz pierwszy, to nie do końca z Intel Masters, jest Intel Extreme Masters, to jest ESL One, który odbyła się podczas Intel Extreme Masters, to jest zupełnie Całkiem inna impreza. Całkiem przypadkiem robione przez ESL, no tutaj myślę, że wszyscy będziemy oglądać z dużym zaciekawieniem z racji tego, że nasza polska reprezentacja w zeszłym roku zdobyła Mistrzostwo Świata, w pamiętam, tym roku również pamiętam. będą grać Pasza Biceps, trzymam kciuki. Biceps, tak. Ogólnie cały drużyna w wieczu Tak, StarCraft w tym roku jest, nie chcę mówić nieciekawy, ale na pewno jest zdominowany przez Koreańczyków, bo... Ciekawe dlaczego? Ze wszystkich, <tost> ze wszystkich regionów 16 graczy to są Koreańczycy, czyli w Ameryce Południowej wygrał Koreańczyk, w Północnej, w Europie, wszędzie wygrał Koreańczyk. Pojawiają się w finale, w League of Legends no, faworytami też będą Koreańczycy według mnie. E, mimo, że tutaj e, sympatia graczy jest po stronie e, takich drużyn jak Cloud9 czy e, Team Solo Meet, a, ale raczej nie mają zbyt dużych szans na W jest taki żardzik albo StarCrafta, że w, Starcraft, w Korei jak chce ktoś wyjść za mąż, kobietę, wziąć za swoją żonę to musi na początku pokazać jej ojca w StarCrafta. To by nie śmiał wcale. <gryzny> tak nie, jest. Dla mnie to jest w ogóle szacun, że oni mają normalnie programy w telewizji, gdzie są pokazywane cały czas rozgrywki StarCrafta jak to gdzie im idzie, więc to jest taki naprawdę ich sport narodowy, więc nie ma Ale też różnego. nie jest taki tak, aż tak jakby jak półka nożna albo coś. Nie, nie no to nie wiadomo. Tak. Ale to, są tam... ludzie, którzy uważają to za to czasu i tak dalej, że co ty robisz, żebyś się do roboty. Ale to już tak marginesem. Chciałem powiedzieć, że na przełomie roku został opublikowany raport New To jest taka agencja, która zajmuje się analizami finansowymi reklam, które dla reklamodawców, tak? Pod kątem sportu. I okazało się, że e-sport dogonił w tym roku NHL. Czyli NHL. I szacują, że w Stanach w ciągu dwóch, trzech lat dobiją do ilości i widzów taką jaką ma NFL czyli Football League, to jest gruba Ale, kasa. To niedługo będzie coś takiego jak do reklamy, ten Super Bowl, podczas tego, to jak będą jakieś właśnie rozgrywki e-sportowe, to też będą najgrubsze kasa za reklamy, to będzie między przerwami. To na pewno jest jakieś takie wygodne, bo można spróbować w to wejść, nie? To jest tak, że ja mogę próbować w tym grać, coś tam. Nie? Więc Każdy jeszcze... może próbować. Trochę jej znaczy, A nie, w futbol amerykański nie jest tak łatwo wejść, nie? Musisz no, mieć... Łatwiej wyjść z tego <laughs> sportu niż z niego wejść. <laughs> Więc jednak, jednak te e-sporty to jest jednak taka rzecz, która jest naprawdę ciekawa, ciekawą wizją dla ludzi, nie? A powiedz mi, czy na iem będzie też hardstone, czy to będzie raczej taki jej Będzie hardstone z pulą nagród 30 tysięcy dolarów e, z boku, nie na scenie głównej. E, natomiast to, to będzie bardzo profesjonalny turniej z czołówką najlepszych graczy na świecie. Będzie najlepszy europejski gracz, czy nie? E, czy będzie? <grym> Kolej zażyłeś, nie wiem. Nie wiem, w tej chwili nie przygotowałem się z hardstone'a będzie, co ciekawsze, będzie jeszcze turniej Counter Strike'a dla żeńskich zespołów i to będzie Właśnie bardzo ciekawe osobne, tak? osobny, zupełnie osobny to idealnie że nie możemy o tym powiedzieć bo dzisiaj jest dzień kobiet, dzień kobiet. Dzień kobiet. Dzień kobiet. można się kłócić czemu osobny, nie? Turniej nazywa się Intel Challenge Katowice i mamy tam polski zespół Alsen Team, który będzie nas reprezentował, trzymamy kciuki i życzymy dziewczynom wszystkiego dobrego z okazji, Ja tak? właśnie z drużyną Alsenowską rozmawiałem akurat z Doty z na trakcie tak, Hall of jest, Games tak, i tak. właśnie też się pytałem o to, czy, czy są właśnie turnieje jakieś osobne. Mówił, że w Rosji tak się zdarza, że, że są osobne, ale raczej nigdzie indziej tego nie było. Jak widać? tego nie ma w Rosji. To... U nas to chyba nie jest potrzebne, bo dziewczyny z tak. Team na Hall of Games zlały równo tak. mężczyzn, Były, więc pokazały, twórce, pokazały że, że potrafią powalczyć i tutaj płeć nie ma znaczenia. Hmm. A jeżeli chodzi o jakby liczbę osób, które odwiedzają taki IM jak to się prezentuje? Czy to jest bardzo popularne? Czy to jest y, coś, co może przebić powiedzmy inne eventy, które są organizowane na przykład w spotku, Jakieś sportowe, takie powiedzmy stricte sportowe? E, m, jest pełno, pełny Spodek, mamy zawsze zajęty. E, byłem tam rok temu, byłem dwa lata temu, e, czekaliśmy przy wejściu do spotka po to, żeby się zwolniły miejsca, bo liczba osób była ograniczona, którą mogli wpuścić na raz. No, ten e-sport zapełnia nam stadiony i to nie jest tylko katowicki spodek, to jest pełna hala stulecia, to jest pełna hala MTP w Poznaniu, to jest pełna Atlas Arena w Łodzi, o czym będziemy jeszcze później pewnie mówić. Mam wrażenie, że popularnością w Polsce to dorównuje meczom piłki nożnej nawet. A to też chciałem powiedzieć, jak podejście widziałem wczoraj spot reklamujący właśnie te wydarzenie. i sam prezydent miasta Katowic wypowiadał się na, to, na ten temat, że, że on tak profesjonalnie do tego potencjał, że miasto chce w tym pomagać, bo, bo to jest tak, w potęgę Katowice z tymi targami. Z targami. No to, to jest taka rzecz, ale teraz pytanie, bo tak dużo się pojawiło jakby miejsc i tak dalej, to może gdzie to jest, kiedy to jest, jak to można zobaczyć. Konkretnie. I Intellects Team Masters z Katowice, jak nazwa wskazuje, jest w Katowicach, w spotku w najbliższy weekend, impreza zaczyna się już w czwartek zdaje się. Eee, przy czym to jest dzień dla VIP biletów i później zwykli ludzie mogą od piątku wchodzić, to, to właśnie Czasu nie ma, żeby tam pojechać, albo żeby wejściówki sobie załatwić, to gdzie to można jeszcze znać? Pewnie w internecie. Eee, w internecie oczywiście można będzie to oglądać i szykujemy tutaj we Wrocławiu razem z Padbarem eee, możliwość oglądania na miejscu wieczorem. Od 14 w sobotę i od 14 w niedzielę spotykamy się w Padbarze, można przyjść, wstęp jest darmowy i pooglądać wspólnie, wspólnie razem, pokibicować swoim faworytom. Więc my na pewno się też tam w padbarze pojawimy i zdamy relację u nas w audycji z tego, jak to wszystko wyglądało. To było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszej rozmowy z Michałem Dobrzyckim. Yy, za chwilę wracamy i porozmawiamy o organizacji eventów esportowych, a także o tym, jaka jest kondycja esportu we Wrocławiu. Na Słuchajcie audycji Masz Trzy Życia na antenie Akademickiego Radialus na 91 i 6 FM. Wracamy do rozmowy z Michałem Dobrzyckim. Tym razem przechodzimy do tematu organizacji eventów esportowych. Ty trochę tych eventów już zorganizowałeś. Powiedz nam, jak to wygląda od kuchni? Kilka ich było, zgadza się. E, od kuchni to wygląda tak, że jest bardzo dużo pracy, bardzo mało snu i strasznie dużo adrenaliny i endorfin na sam koniec. E, naprawdę przygotowania do takiego eventu zajmują 4-5 miesięcy. Jeżeli ktoś myśli, że to można w ciągu miesiąca spotkać się z, z kolegami i zorganizować event, to się myli. Przygotowanie przygotowań jest mnóstwo, trzeba znaleźć miejsce, trzeba znaleźć e, infrastrukturę całą, e, którą można po podpasować pod na przykład 100 komputerów, które chcemy rozłożyć dla graczy. E, trzeba znaleźć sponsorów, e, trzeba zadbać o oprawę i na sam koniec jeszcze zadbać o tych graczy, którzy przyjeżdżają, oczywiście o widzów, którzy też przychodzą i mają jakieś e, problemy wymagania powiedzmy jak radzicie sobie z takim największym problemem, który zazwyczaj na, na eventach się pojawia, czyli z... Internet. internetem. <głos> internet pada. Pierwszy internet, który robiliśmy na ponad 100 komputerów, to było w Atlas Arenie i to była katastrofa. Poradziliśmy sobie w ten sposób, że mieliśmy dwa niezależne łącza. Jednego człowieka, sieciowca, który siedział tam 24 godziny na dobę i tylko drzemał na krzesełku, ale był cały czas na miejscu. Problemów jest mnóstwo, od, od dosów ów z zewnątrz, po, to, po takie błahostki, że przychodzą na przykład gracze i rozpinają kolegom kable od internetu, bo chcą wygrać mecz. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli e... współzawodnictwo poza jakby grą? Pełną Również. gębą Brak w... fair play. <grym> Takie rzeczy się zdarzają. No, nie, nie, nie, nie często, ale, ale są. A Tak naprawdę musisz być tam na tym evencie 24 na dobę, czujny, zwarty i gotowy i mieć kilku ludzi do pomocy, bo sam na pewno nie dasz rady opanować takich dużych, e... rozległych sieci. Tak. A jak trudno jest zdobyć powiedzmy takich lepszych graczy, żeby przyszli na, na wasze wyborcze. Oni przyjechali. Zachęcamy ich na dwojako, oczywiście A nagrody. Nagrody, tak. nagrody zachęcają same w sobie i tutaj wiele nie trzeba dodawać. Druga sprawa to jest jakby jakość tego eventu i zadbanie o nich, czyli proponujemy, proponujemy im wszystko od początku do końca. Słuchajcie, możecie przyjechać, tutaj wam załatwiamy noclegi, cały hostel jest zajęty dla was, będziecie mieli zniżkę dojedziecie z hostelu do hali stulecia takim tramwajem, dostają mapkę, dostają wytyczne, dostają informacje, kiedy, harmonogram. Na miejscu też wiedzą, że, że przydzielamy na strefę ludzi, którzy się nimi opiekują i jeżeli ktoś chce sobie podpiąć myszkę i nie działają mu sterowniki, to taki organizator musi reagować błyskawicznie, bo stream nie poczeka, a na streamie musimy mieć ciągłość. A, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Czy, czy zdarzają się takie sytuacje, że gracze sami się zgłaszają, w sensie zespoły same się zgłaszają, jeżeli dowiedzą się, że jakiś tam event będzie, czy zgłaszają tak. się, bo chcą w tym zagrać? E, dotychczas e, robiliśmy dwa modele e, eventów. Pierwszy to był z eliminacjami, z eliminacjami online. E, I tutaj jakby wystarczyła reklama w, w internecie, na forach, na których się wszyscy przesiadujemy, znamy się, sam wywodzę się z jednego z forów e, związanych ze StarCraftem i, i złapanie tych kontaktów. E, to było dużo, dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy robić eventy. E, Drugi, drugi rodzaj eventów to jest taki, kiedy zapisujemy się na miejscu. Takim eventem będzie Pyrkon w tym roku, który się odbędzie pod koniec kwietnia w Poznaniu. E, trzeba kupić wejściówkę niestety na konwent, ale później już na miejscu wszystkie pozostałe konkursy są darmowe. E, no i tutaj tak naprawdę wybieramy graczy spośród tych, którzy zechcą przyjść na konwent. Oczywiście odpowiednio wcześniej też dajemy informacje swoimi kanałami, głównie social mediami. A czy ściągnięcie zawodników na taki turniej jak na przykład na Hall of Games był, bo to był pierwszy raz ta impreza odbywała się we Wrocławiu. Czy zawodnicy chętnie biorą udział w czymś zupełnie nowym, czy patrzą raczej na to, że format jest już znany? Patrzą na pewno na to, że format jest już znany. Nie udało nam się ściągnąć na przykład many na, na Hall of Games z racji tego, że był to nowy, nowy event. Pojawia się na PGA co roku. Natomiast z tymi graczami, którzy, z którymi się znam osobiście, a ponieważ jest to któryś event, to, to mam do nich kontakty, telefony, maile. To wystarczy pierwsza osoba, która się zdecyduje, że to jest znana osoba. Już tym był Nercio i później jak już wiedzieli, że Nercio będzie, to reszta przyjechała się z nim zmierzyć. Takie I przegrać. Wrażenie. I przegrać w, w, w efekcie końcowym, tak, oczywiście. Skoro już jesteśmy przy Hall of Games, to może przejdźmy do kondycji esportu we Wrocławiu. Parę lat temu nic, powiedzmy, się tutaj nie działo. Co się zmieniło przez te ostatnie lata? E, pojawiliśmy się my, <głos> w dużym skrócie. E, znalazło się kilka osób, którym się zachciało stworzyć taką infrastrukturę, stworzyć możliwości pogrania sobie. Pojawił się Padbar. Pojawiło się Intellects Master, co też dało takiego kopa, ten obraz taki ogólny, że ten Esport to naprawdę może być fajny, fajny event, dużo ludzi przyjdzie nas obejrzeć. Mamy dobrych graczy w Polsce, którzy na arenie międzynarodowej odnoszą sukcesy, to, to jest bardzo wiele czynników, które się złożyły jakby na sukces tego, że, że nam się udało. W tej chwili mam wrażenie, że kondycja jest dobra, bo praktycznie raz na dwa miesiące jest jakiś turniej. Czy to w Padbarze, czy to w kinie Nowe Horyzonty, czy to w Hali Stulecia. E, mamy ligę prowadzoną przez rusowską firmę Fantasy Expo Challenge. E, dwa razy do roku w Hali Stulecia mamy taką imprezę, bo w zeszłym roku to było Hall of Games i urodziny CD Action. W tym roku pewnie też tak będzie. E, Dzieje się u nas na tym wrocławskim podwórku, to nie jest już tak jak tego kiedyś był w Poznań i targi PGA, od lat lat nieudana transfuzja do Warszawy, więc my we Wrocławiu też nie mamy czym stylić. E, tak. Mówiłeś też o takich mniejszych turniejach, na przykład w Padbarze. Jak to wygląda? Przychodzi kto chce i po prostu siada i gra? W zasadzie tak. Mm. W porozumieniu z Podbarem, z naszymi grupami na Facebooku, na których gracze się zrzeszają, puszczamy sobie informacje, umawiamy się na jakiś termin i stwierdzamy, że ok, robimy imprezę, każdy może przyjść, wpisowe 10 zł i później pula nagród do podziału pomiędzy pierwsze 4-5 miejsc. Pat Bar zawsze dorzuca do tego jakieś napoje e, dla wygranych od siebie I, no, jest przyjemnie, jest bardzo kameralnie, sympatycznie, e, chociażby na ostatnim turnieju Hearthstone pojawiły się dwie osoby z rangą legendy, czyli najlepszą Oczywiście spotkali się w finale, ale turniej mimo wszystko był bardzo udany. Skończyliśmy grać po czwartej nad ranem przy zamkniętym podbarze od wewnątrz. A jakie gry najczęściej się na takich małych turniejach pojawiają? Pojawiają się gry głównie jeden na jeden z racji tego, że nie ma miejsca, żeby stworzyć 10 stanowisk komputerowych z myszkami, z klawiaturami. To jest zazwyczaj StarCraft, Hearthstone. Chyba tyle było ostatnimi czasy w padbarze. To jeszcze na koniec może o takim evendzie, na którym y, my się może jeszcze nie spotkaliśmy, ale na pewno się spotkamy. A mianowicie chodzi mi o Pogradajmy. Y, ty już parę razy pewnie na tym spotkaniu byłeś. E, raz dokładnie mi się udało To jest być. zawsze. To jeszcze nie parę. To jeszcze nie parę, jeszcze nie parę, ale nie parę. Jeszcze raz. Co uważasz, o takich, co sądzisz na temat takich spotkań, gdzie gracze jakby mogą się zintegrować? To jest bardzo fajne, bo właśnie te spotkania pozwalają nam zawiązać kontakty, poznać nowych ludzi, którzy mają tą samą pasję, a tacy ludzie, którzy mają pasję, potrafią wspólnie coś stworzyć i samemu ciężko jest rzucić się na głęboką wodę i wynająć halę stulecia i zrobić w środku event, a jak spotkamy się tam w 5, 10 w osób, to jest dużo łatwiejsze, więc serdecznie zapraszam, bo warto naprawdę przyjść poznać się z nami wszystkimi. To jakaś niedługo, nie? To jest niedługo. W sensie tak. Najbliższą środę kolejne spotkanie z cyklu Pogradajmy. Tym razem będziemy rozmawiali o tym, kim jest gracz, kiedy nie gra. Także jest to myślę bardzo ciekawy y, temat. Ja będę miał przyjemność to spotkanie poprowadzić, więc zapraszam podwójnie. Taki filozoficzny temat. Znaczy, tak. Nie jesteś, jak nie jesteś. Będziemy się zastanawiać nad sensem życia, jeżeli nie ma prądu. Prąd. Albo internet. Był z nami Michał Dobrzycki, organizator wielu eventów e sportowych i we Wrocławiu, i nie tylko we Wrocławiu. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. A my za chwilę wracamy i tym razem Jakie taki... Dzisiejszego tematu. Taki temat świąteczny, temat. świąteczny temat. Porozmawiamy o najciekawszych postaciach z gier komputerowych. Może jeszcze Michał nam powiedz, jaka, może twoja ulubiona jest jakaś ojej. postać najciekawsza. Kobieca. Ponieważ wodę się ze StarCrafta, to powiem przewrotnie, że nowa, a nie Kerrigan. Mm. Yy. Nie będziemy ojej. się kłócić na ten temat. Yy, Chyba, że chwilę na Facebooku, bo tam jest dobre miejsce na takie kłótnie. Tak. Przypominam, że słuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu na 91 i 6 FM i teraz przechodzimy do tego, co wam obiecywaliśmy. E, dzisiaj Dzień Kobiet. Więc my Jakże sztampowo będziemy dzisiaj mówili o kobietach. O kobietach w grach komputerowych w postaci kobiecej, naszych protagoniści. Tak naprawdę ja wczoraj miałem nielichy problem, żeby znaleźć takie od deski do deski, żeby była to kobieta i, i nią się grało. Bo wiadomo, że tam w różnych tam, nie wiem, lolach, dotach i tak dalej są to bohater, bohaterki. I mój, na, na mój wybór, bo tutaj właśnie z kolegami z nic nie mówiliśmy, to co wybrał, więc mam nadzieję, że ja wykorzystuję to pierwszeństwo, że mówię pierwszy. Ja wybrałem Faith z Mirror Edge'a. To dla mnie taka chyba postać naj, najfajniejsza, bo sama gra była bardzo dobra, bardzo ciepło odebrana i, i postać Faith, która jest printerką 24-letnią, e, która po prostu przeciwiła się systemowi. I bardzo fajnie tą postać Wykreowali, stworzyli I nie mu się bardzo przemiegra gra I ja do dzisiaj strasznie przeżywam to, że nie wypuścili Drugiej części, przecież ta gra się słabo sprzedała Bo ją spiracili, a ma duży potencjał Same napisy końcowe właśnie jeszcze o tym Wspominały, że historia trwa I teraz moje pytanie, kogo wy wybraliście? Oj, I dlaczego jest... jest gorsza od Faith? To, to, jest... to, może, to może ja, bo ja widziałem, że Twoja lista ma po prostu 30 stron No nie no, więc, 24 <laughs> Więc nie, ja, może szybko... ja, <laughs> ja może szybko ale Ja może szybko taką swoją trójkę faworytek, ale nie wszystko to są główne bohaterki danych gier, ale to są postacie ciekawe. Może zacznę najbardziej sztampowo, czyli bohaterka Tomb Raidera, Lara Croft. Tomb Raidera. Nie mówię, nie, Tomb Raidera, nie mówię I nie mówię tutaj o Larze Croft z tej starej jakby generacji Kancia Tomb Raiderów, Star. tylko mówię o tej Larze z tego nowego Tomb Raidera. Okrągła. Która jest już jakby nie tylko... Wcześniej w zasadzie Lara można było uznać w grach była takim po prostu portretem fizycznym, koniec. Teraz jest już prawdziwą, pełnokrwistą postacią, która ma naprawdę ciekawą historię i to jest po prostu bardzo fajne, jestem ciekawy co będzie w dalszej części, która już w tym, roku, części, tak? w tym roku wyjdzie, będzie chwilowym ekskluzywem na Xbox One. A. Ale tylko chwilowy, więc nie Chwilowy, więc ja sobie też zagram na playce. Jestem bardzo ciekawy, jak ta historia dalej jej się potoczy. Yy, druga postać to Alex Vance z Half-Life'a 2. Yy, postać, którą nie gramy, ale ona towarzyszy nam przez dużą część gry. Ja bym powiedział, że kawałek gry. Kawałek gry, zależy, który epizod też. No, no to tak. Yy, w każdym razie bardzo fajnie zrobiona postać, która, która urzeka swoją osobowością i tym, że po prostu jest bardzo pomocna. I nie jest jak zazwyczaj bohaterowie po poboczni w grach, którzy przeszkadzają, tylko naprawdę pomaga. I trzecia postać, tu już wcześniej mówiliśmy, yy, Michał Dobrzycki wspominał o Nowie o ze StarCrafta. Ja tutaj bym był jednak za Kerrigan, która no, po prostu intrygowała swoim zachowaniem. Tak bym powiedział. Mateusz, oddaj głos. No. Ja mam taką długą listę, ale no, tro trochę się chyba ograniczę, bo tak. No, trochę głupio. Top jeden. Nie, nie, ja powiem tak, też myślę do czterech, zobaczymy. Eee, co z tej listy? Eee, pierwszą taką ciekawą postacią, którą myślę warto wam tu sprzedać, jest April Ryan. Teraz pytanie, z jakiej to gry? Ja wiem, The Longest Journey. No i druga część też. Jest świetna gra. Była Tylko... pierwsza przygodówka, którą ukończyłem, a męczyłem się, jak nie wiem. Tak, ale ja polecam szczególnie zagrać w wersję z polskim yy, z Tak, polską, tam Edyta Orszówka bodaj, że pod podkłada głos. Świetny jest ten, ten dubbing polski. Jest naprawdę, polecam. Nie wiem, czy to się znaleźć na Steamie teraz. Może na Gogu jest, nie sprawdzałem. Ja mam w domu pły na płytach cztery płyty CD. No, taka to gra była. Jest naprawdę świetna, to jest przygodówka dla osób, które lubią przygodówki. Ja przygodówki lubię, jeżeli mam do dobrą historię, bo jestem w stanie przejść przez głupie kombinacje i temu, które trzeba tam robić, nie? No to jest tego typu przygodówka, ale naprawdę ja bym to polecał, tak? Drugą jakby taką... Mm, ...osóbką którą Wam tutaj mogę sprzedać, no to jest Bajoneta. Ostatnio grałem. <grymne> Recenzja dwóch części. Tak, Bajoneta. Jest to taka nowa nowa postać, jakby w świecie gier. No, Wiedź ma po co rela Relatywnie nowa, tak, to już ma 5 lat w tym momencie, ale je jest coś, tak. E Jeszcze taką jedną mam postać, która, która myślę jest bardzo ciekawą postacią kobiecą. Jest to Glados. Oj tak, ojej, zapomniałem. Jest to GLaDOS, która jest no jakby antagonistą, tak, w yy, serii Portal i kawałka Portal 2. Rzeczywiście. Spoiler! A czy można ją łapać w takich kategoriach? Się tak zastanawiam. Czy złożyłbyś jej życzenia na Dzień Kobiet? Yy, czy to, myślę, że bym, bym na... uciekał przed nią, nie? Ja tam... na, na Dzień Kobiet dla niej najlepsze byłoby ciasto. Myślę, ha. że chociaż Cake is Alive, więc w sumie... Może żadne że nie istnieje. Ja myślę, taką sobie tutaj listę, listę zrobiłem i myślę taką wam sprzedam. Dawaj, dawaj, jeszcze czwartą. Jeszcze czwartą jakąś... Eee... Ja widziałem na twojej liście Miss Pacman i to mi po prostu urzekło. <słyska> <słyska> jest taka, tak, ale nie. Eee, jeżeli chodzi o to, to bym tutaj jednak taki trochę mechanizm eee, bardziej... To jest postać, która jest częścią fabuły i takim mechanizmem, który ciągnie, czyli Zelda z serii wszelkich y, y, no, Zelda, Zelda i tak dalej. Tak? I wbrew temu, co większość ludzi myśli, ta postać w zielonej, w, zielonej czape, w zielonej czapeczce to nie jest Zelda. Tak, to jest Link, a Zelda to jest ta, ta, ta kobietka, którą, którą on ratuje w większości wypadków, jak nie wszystkich. I to jest chyba lepszy, nawet lepsza statystyka jak e, księżniczka Peach, bo ona tylko w 12 na 19 grach jest porywana i musi być uratowana, więc jest nieźle. Mhm. Ale tak ogólnie resumując, te nasze kobiety w grach komputerowych, nie ma ich tak naprawdę zbyt dużo jako głównych bohaterek. To jest na pewno... Ale pojawia się coraz więcej, To co jest dobrym to, trendem. To, to, dobrym Wiesz, trendem? To, to wynika z tego, że to było tak pierwotnie gry były targetem dla chłopców i tak dalej. Nie? No, więc a teraz teraz głupi, głupio, z... głupio chłopcom sprzedawać postać kobiet. A ostatnio coraz więcej kobiet gra, więc coraz więcej No właściwie coraz więcej. Słuchaj, większość kobiet, kobiet gra kobiet. na PC-tach, tak ci powiem. Z, tak? z takiej tutaj... Masz? Z badań... Gdzieś znalazłem, nie mam ich przy sobie, ale większość, jeżeli chodzi o rynek pc pecetów, to większość graczy na pecetach to są kobiety, większość graczy na konsolach to są mężczyźni, ale no tak to wygląda, więc no trochę trzeba na tym pomyśleć, nie? Tak i trzeba I, oczywiście... I wiadomo, no. Chciałem powiedzieć, że chcielibyśmy złożyć życzenia. Tak, no, aha, <śmiech> Ja dzisiaj od samego rana mam takie wtopy ze wszystkimi. To, to Każdą życzenia teraz tak, Kamil. Tak. No, ja serdecznie chcę złożyć życzenia wszystkim kobietom, szczególnie mojej dziewczynie, siostrze oraz mamie, o których zapomniałem. Znaczy nie, nie tyle co zapomniałem, nie dały mi po prostu szansy. Sam od razu do mnie powiedziałem, że zapomniałem. Tak więc serdecznie teraz na, na antenie radio Luz. chciałem wam wszystkim kobietom złożyć życzenia. Ja podpisuję się do tego Kamil, co ty <śmiech> powiedziałeś? Trzeba zadzwonić. Trzeba zadzwonić. A ja dużo fragów życzę. Dużo fragów. Dużo fragów. To by było wszystko, co... do Dobrego stosunku KD Radio. Bo to też, wam możemy dużo fragów i często padać, ale to nie, to nie jest to samo. To by było wszystko, co mamy przygotowane dla Was dzisiaj w audycji mistrz Życia. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na naszego Facebooka, YouTube'a i Twittera. Wszystko slash masz trzy zycia. Zawsze mam problem z powiedzieć, tak, tak, masz no, trzy zycia, zycia. Zycia. Zycia. Takie głupie, nie? No. no, może trochę głupie. W każdym razie wchodźcie tam, tam zawsze najświeższe informacje, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w audycji i to, co się dzieje w przemyśle y, growym. Przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka, Kamil Mazur i Mateusz Gasiński, a audycję realizowała Justyna Bulanda. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Na razie. Cześć! Cześć.